Krzysiu, czy lubisz filmy Drogi? jest eee, akcentem. Cóż, problem jest taki, iż niedokładnie poznałem, jakie pozycje znajdują się gatunków filmów Drogi. Niestety, ale nie jestem w stanie powiedzieć, czy w ogóle oglądałem jakiś film Drogi. Dzisiaj wsiak w drodze podcast Drogi. Ostatnim podcastem Drogi, jaki był, to był yy, to był podcast z Mobilnego studia z, mo z bardzo niemieckiego samochodu Ford Focus. Podcast drogi. Droga taka jak podcast. Oh, czyli trochę bez sensu. Idziemy na czuja. Trochę. No i co, co no mnie nie liczy, a skutku jestem więc... Ja, ja tą drogą nigdy nie szedłem tam, gdzie mamy dojść. Ale nie, nie powiemy nikomu, gdzie mamy dojść. Niech słuchacze siedzą w niepewności. No tak się... oni idą? do... do shopu, Czy może... czy może... na izbę wytrzeźwień? Bo kolegę swojego... Nie. Gdzie indziej idziemy jeszcze, gdzie indziej. Kolegę to byśmy raczej jechali, bo głupio tak wydłużnieść, bo To całe bielsko. Nie, no to... Powinienem wytrzeźwieć na, iz na izbę wytrzeźwień. No... <laughs> no <laughs> Ale stan, jakim znajduje człowiek w nie niekoniecznie umożliwia mu poruszanie się o własnych siłach. No... Rzeczka szum i trochę cię zagłuszy. Nic nie zagłuszy, to jest dobry dyktafon. Jojo... jo, jest dobry, wszystko będzie słychać. No, to wracając do filmów drogi. Ja ostatnio widziałem taki film, bardzo fajny. Użak mnie, po prostu mnie użak, chwycił hy mnie za serce. To e, tytuł to jest prosta historia, może słyszałeś? Prosta historia, nie. Bardzo prostą ma fabułę, ale naprawdę, bardzo prostą, tak jak sam tytuł wskazuje. E, jakiś 70-kilkuletni dziadek, jak się dowiedział, że jego brat, z którym nie rozmawiał przez 10 no, lat, nie mówić z nim, po fabule to bym sobie przypomniał. Przez 10 lat z nim nie rozmawiał, siadł na e, kosiarkę. Traktor ogroda w No, no kosiarka taka... To w no. coś niż kosiareczka chyba, ale... Nie, wiemy, jakie, nie wiem jakie tam macie w kozach standardy. To była kosiarka, no i e, i ruszył, ruszył w kilkumiesięczną podróż do tego brata swojego, żeby powiedzieć mu cześć. No akurat tu tego nie pamiętałem, ale jak wspomniałeś o fabule, to sobie przypomniałem. Zresztą no, czytałem tylko zlecenie, sam go nie widziałem, ale o filmach drogi, to no, coś podobnego mógłbym yy, powiedzieć, no, o, podob, o pewnym filmie nawiązującym chyba do tego gatunku. Tytułu niestety nie pamiętam, ale wiem, że grał Kevin Costner, dość znany kiedyś aktor, dziś niestety już... Yy, Patrzę do lamusa. No, można w tym tak coś powiedzieć. Nie, razie... co to znaczy, ale tak się mówi. W każdym razie grałem pewnego złoczyńcę, który wraz ze swoim towarzyszem napadł na rodzinę Świadków Jehowy. O! Oh. I przytrzymując rodzinę, jako zakładnika wzięli syna, chłopaka z tej rodziny i wspólnie rozpoczęli ucieczkę. W międzyczasie wspólnik ginie w wyniku konfliktu no i pozostały główne bohater wraz z tym chłopcem ruszałem w drogę po Ameryce unikając policji no całość nie ma e, happy endu trzeba ja przyznać ja ale nie, nie, nie spoileruj będzie... potem no, tak się żeby spoilerów nie było jakichś to jeszcze biedny. dodam w międzyczasie jakiś ktoś wyszukał Grał tam Queen, Clint Eastwoods, też jedną z ważniejszych ról. Coś między pierwszą a drugą planową. A jaki się? był tytuł, to nie wiesz. Nie jestem, sobie nie mogę przypomnieć, ale coś jakbym miał marzenia w tytule. Hmm, marzenia słowo, no nie wiem. Nie mogę sobie przypomnieć, bo go dawno nie widziałem. A tak ogólnie lubimy y, filmy drogi? Nie lubimy filmów drogi. A filmy drogi są takie specyficzne. Mało się w nich nie. dzieje, mało w nich akcji takiej. Zazwyczaj. No mała akcja przede wszystkim bardziej taką wartość filozoficzną mają. No i, i potęgują to zawsze krajobrazy, zdjęcia, na których są ujęte I Właśnie celem krajobrazy... drogi jest ja raczej to... pokazanie jakiejś więzi, może między partnerami, no. jak wspomnianym przeze mnie w filmie, czy pokazanie tej drogi jak jakieś wyzwanie, drogi do osiągnięcia czegoś. No. patrzymy, to... tędy, tam dalej wyjdziemy chyba. Nie wiem za bardzo jak dojść do celu Czy wiesz jak dojść? Jakieś rady? Echem, w jakim sensie? Do celu. Dojść do celu. Trzeba być upartym i dążyć z tego cały, z całych sił. Co, coś czuję, że dzisiaj nie dojdziemy. Spokojnie, spokojnie. Zresztą Ale może kierunek wody, mamy dobry tylko... tak mniej więcej. Tak. Kierek. Żeby potem wrócić na dworzec. Nie ja mam stamtąd blisko na stację e, Bielsko-Biała-Aleszczyny chyba, no, to A, zobaczę jak PKS? nie będzie. Jest Nie wiem. Te stąd idziesz, do szkoły? Nie, nie, nie, e, ja w, y, na pięknym przystanku Bielsko-Biała-Cipnik wysiadam, gdzieś ten napis... Potykasz, podrobiasz miastaka? Przyrobię. Żeby... Nie, to jest, to jest zupełnie jakieś, po, jakieś pomyłki, jakieś zmiany e, geograficzne były. Nie wiem, w każdym razie e, sama dzielnica Cipnik jest po drugiej stronie miasta niż stacja kolejowa o tej nazwie. chodzimy przez drogę. To jest pas. Ale to jest fajny to pas. Indywidualni.org No, to jest to jest słabe, generalnie. Nie wiem, strata czasu, kurde, siej przed tym kąpem. No, z dupy, nie tak tego słuchasz. No, nie wiem, jak tam chcecie sobie życie zmarnować, to słuchajcie. No. Uwaga. Po pierwszy raz w podcaście łamie prawo. To znaczy, nie pierwszy, jeszcze już umieszczałem pliki, które, no, na które nie mam licencji. Ale teraz, tak, na, na żywo w czasie nagrywania, pierwszy raz łamię prawo. Tu jest co robimy? E, idziemy ścieżką przeznaczoną dla rowerów. A obok jest. Pas dla pieszych. Pas no? dla pieszych, właśnie. A my idziemy z tym dla rowerów. Jest to gdzieś straż Miejska? Policja? Antiterrorści? CBA CBA, FBI, CIA Straż Przednia Ostrego Pasy! Nie ah. ja słyszałem o takich formacjach jak Straż Przednia Ostrego Ale powiedz mi lepiej co jest, jaki jest sens robieniu, robienia pasów dla pieszych przez ścieżkę rowerową, która ma notabene metr szerokości? Ja tego nie rozumiem. To jest to efektem dziwnych sankcji prawnych i ustaleń, które widocznie wymagają, żeby takie pasy były. to no, to jest głupie. To jest po prostu głupie. Znajdźmy coś mądrego w tym kraju. Eee, podcasty. Głupie. Dlaczego my teraz tworzymy? No ten jeden, ale ja mówię tak o ogóle. No to nadal uważam, że są głupie. No dobra, no, no część z nich. No, no 99%, ale jest, jest 99, jakieś. No, nawet 999 000. No dobra, ale. Ale są fajne. Głupie. Nieważne z jakiej jesteś wsi, wsiok jest też dla ciebie. Wsiok.blogspot.com Jak to dobrze nie wiedzieć, na czym się skończyło poprzednie wejście, to jest wejście. które? Trzecie chyba. Trzecie albo czwarte, nie wiem. Zresztą no też to nie wiem. Mi... nie wiesz, na którym zakończyliśmy. No, no ale tak mniej więcej kojarzysz, że mówiliśmy o filmach drogi. To jeszcze o jednym filmie trzeba wspomnieć. Może to nie jest film drogi, ale no byliśmy na tym filmie. Dystrykt 9. Podobał Ci się film, tylko e, nie spoileruj, bo... Mm, no, nie bo, bo, bo spoilerowanie jest takie niefajne. Nie, jak no się słucha jakiś podcast i to jest zdradzane z fabuła. Tak rozumiem, ogólnie jakieś. Rozumiem, co to jest spoilerowanie, bo się z tym stykam, na przykład przy czytaniu CD Action albo Forum z grami komputerowymi, no i tam czasem też może być zdradzona fabuła. Zwracałem do Dystryktu 9 Mnie się film podobał Ponieważ y, Sama podstawa fabularna jest dość oryginalna Nie no zobacz, taka oryginalna widać nie film, jest. No ale jest tak, bo Przy... No zazwyczaj. Koszmici, Taka podstawa fabuły no i z... nie ma jakiejś wrogości, jest pokojowa koegzystencja. No tak, bo zazwyczaj to też ci kosmici robią rozpierduchę i odlatują sobie gdzieś, się tylko jakiś jeden Chuck Norris ratuje ludzkość przed, przed no. wyginięciem. No to jedno. Po drugie został pokazany taki obraz rasizmu e, przeciwko tym kosmitom. Jak ludzie zachowywaliby się w stosunku do nich w hipotetycznej takiej sytuacji. No i mimo, iż zdaniem niektórych końcówka była słabsza, mnie się mimo wszystko podobała. No mnie też. Nie ma w zasadzie nic z tym filmowi do zarzucenia. Żadnych jakichś takich tych nie było raczej rzeczy. Z wyjątkiem jednej, jedna rzecz, mi się strasznie nie, nie podobała. Jest gra aktorska. Gra aktorska e, kosmitów była na bardzo niskim poziomie. W ogóle ich dialogi, to, to jak się... No, jeszcze te, te ujęcia, jeszcze te specjalne, jak się poruszały, te, te, te stwory, no to, to jeszcze jakoś uszło. Ale dialogi mieli tak sztywne. No, mimikę ciężko ocenić, bo no, też jej nie było zupełnie. Tylko te jakieś takie ole flaki takie nie zwisały z ust. Przesarek czy coś tam miały. W tym rodzaju usta w zasadzie. No, coś, ale usta. A jak Ci się tam podobał taki fragment, gdzie była przedstawiona metoda kontrola, kontrolowania e, populacji tych, tych właśnie e, kosmitów, krewetek, jak to ich na, nazywano tam? Scena jak scena moim zdaniem. No to co, e, z e, miotaczem ognia spalili jaja? A tak, tak. No to właśnie o tej myślę. Ale nie czuję wobec niej jakiegoś wyjątkowego sentymentu, ani uczuć. No, scena trochę jak scena. <grywa> mnie to tak trochę odrzuciło. No, jak ten gość śmiał, że jaja pękają jak popcorn, porównywa to do popcornu, a de facto no, zabijał ich tam. Ale co mnie zaciekawiło też strasznie, no to szybko z jaką się rozmnażały te kosmity. Oni tam co chwilę byli mordowani, czy przez siebie nawzajem, czy przez... Nigeryjczyków, którzy z nimi handlowali, czy też no, przez wojsko, policję. No a e, a z miliona w ciągu 20 lat się zrobiło 1,8 miliona. To czyli no, potem po 10 no, czy się... jeszcze było 2,8. 2,8, no czyli, czyli się de facto potroiła w ciągu 30 lat ich populacja. No, widzisz, oni składali na raz wiele jaj i, i no. widocznie u nich e, bardzo istotne znaczenie przy, przywiązywali do kopulacji. No, ale to, to, to nie, to nie było przedstawione. Ale to... Czekaj, ale bo mi jeszcze. teraz przerwać, jeszcze się coś dokończyć. No, przepraszam. A propos tej sceny, bo ty zwracasz tu uwagę na y, zrozumienie, że chodzi ci o to, jak wyglądała sama scena, natomiast nie, Co nie. do zachowania bohatera, to on po prostu pokazuje coś na jego temat. Że jednak początkowo był dość nieczuły i bardzo niechętny wobec tych krewetek. To tyle. No, ale też mówi ta na początku w w wywiadzie, że to są istoty takie same jak my, tylko że po prostu są u nas gośćmi. Coś w ten stylu no? powiedział e, w wywiadzie. Nie wiem, czy to nie powiedział inny jednak. Nie, nie wiem, może. No, ale jednak główny mohater zdradza pewną niechęć z nich Pogardę O, tak A jeszcze y, co do kopulacji, co do rozmnażania się No tam była y, też jedna taka rzecz y, wspomniana, która no, no wstrząsnęła Czyli y, prowadzona przez nigeryjczyków prostytucja międzygatunkowa jak ci się to spodobało? Zwróciłeś na to w ogóle uwagę? Zwróciłem pewną, ale wygląda na to, że jest to prostytucja w sensie, że tylko kobiety ludzkie są. No, no, tak. Jakimiś osobnikami krewetek, bo nie wiadomo, czy u nich jakieś płcie występują. Kobiety, jakie wy jesteście? A. No ale gang to gang, on zmusi po prostu i nie ma. Nie, to aż, aż tak jakoś, jakieś niechętne to nie były znowu gdzieś jakąś scenę, żeby było pokazane? No właśnie, była tam pokazana jedna taka w dwóch scenach, nawet i ona nie była jakaś. E, nie była jakaś bardzo niechętna. Przecież normalnie tam się poruszała. No, że normal, normalnie, jak normalnie, nie? Służbowo się poruszała. Dziwne tutaj prowadzisz wywody. No ale też je, i. Ja tak, jak oglądam filmy, to to się staram dość wnikliwie oglądać i jedną nieścisłość nie tam była wyłapałem. Eee, mianowicie, pojawia. jak było... E, jak ścigali tego głównego bohatera... To, to nie jest spoiler taki znowu straszny. Jak ścigli, nie wiadomo, no, teraz... kto ścigał, ale jak ścigali tego głównego bohatera, no to, e, było, po, to było powiedziane, że... E, jakiś reporter telewizji z helikoptera powiedział, że e, jest poszukiwany od tygodnia, o tygodnia jest najbardziej pożądanym e, osobnikiem na świecie. A e, zaraz potem się pojawił napis od momentu skażenia 72 godziny. Czyli no, gdzieś powiedziały 4 dni. No, jak, jakiś błąd albo w tłumaczeniu, albo i nie? Tu wiem, nie do końca, bo zwrócił uwagę na to, że w początku pojawia się wiele wypowiedzi na przykład z jego rodziny. Gdy wspominają go już jako człowiek, to ja tutaj zdradzam. Ale nie, gdy wspominają go, czyli, no, jest są pewnego rodzaju retrospekcja. To akurat nie jest retrospekcja, bo to było w czasie rzeczywistym. No, raczej nie retrospekcja, jak się nazywa to, jak się mówi o, o przyszłości. Nie, mówi retro. Tam, to... Mówić o przyszłości, no to mówienie o przyszłości to jest błąd, ale retrospekcje to są takie fragmenty filmu. Re retrospekcje to się wtedy jak się cofa do, do przeszłości. Tak, tak tam to jest, nie wiem, tak. mniejsza z bo tym. pomyliłem się. O, no. Ja to można powiedzieć, że retrospekcją był sam film, natomiast ukazane yy, wywiady... No właśnie, właśnie nie, bo główna fabuła to były te wydarzenia. Ale e, dotarliśmy do celu, tak w międzyczasie. To wyłączę okay. nagrywanie, żeby nas nie ty terroryści żadni. Chcecie bajki? Oto bajka. Dawno, dawno temu, przed górami, przed lasami, nad rzeczką, opodal krzaczka... A nie, to nie to bajka. Yy, dokładnie nad morzem, w czasach, gdy jeszcze łosie biegały po plaży. W pewnym małym domku rozmawiał dziadek z wnuczkiem. Usiądź przy dziadku, opowiem ci bajkę. A będzie z morałem jak w amerykańskich filmach? Będzie. To ja nie chcę. Dlaczego, Rafałku? Bo ja mam swój rozum i nie muszę słuchać propagandy. No ale każda bajka ma jakiś morał. To ja nie chcę żadnych bajek. A jak dorosnę. Tego momentu minęło już wiele lat. Rafałek wyrósł i jak powiedział, tak zrobił. Przekonaj się sam. Podcast Łoszowisko. www.loszowisko.com Miał być podcast drogi, podcast filozoficzny podcast e, traktujący o przemyśleniach na temat sensu życia, sensu e, sensu naszych pojedynczych czynów, sensu nagrywania chociażby. Nie o tym było, nie było o sensie nagrywania. Nie, raczej go nie widzę tego sensu, więc nie byłoby też o czym mówić. Wyszedł za to Podcast, tak jakby trochę o filmach. To mi akurat tak y, przypomniało, że było parę miesięcy temu, o, no, grubo, grubo ponad pół roku temu, było coś takiego, mostek, nie, to nie był mostek, był y, podcast Deloitte. Oksza i Cortez tam tak świetnie gadali o filmach, niestety coś się z tym podcastem stało. Panowie zamilkli. Um, nie wiem, może się recenzje pojawiają w formie pisemnej na stronie celluloidu, ale to nie to samo co, co dźwięk, co forma audio. już się zbliżam do domu w domu czeka na mnie no, starta podcastów z całego tygodnia zbierana właściwie do przesłuchania a to ta rzecz po którą się wybierałem zaczynając nagrywać ten podcast ten odcinek no niestety nie, nie została spełniona nie kupiłem tego co miałem kupić co to było ale zapis z poszukiwań jest profesjonalna kutka w profesjonalnej bramie wiejskiej o, nawet klamka nie odpadła ty bramo idziesz do góry i jesteś a ty na dół nie za daleko przesunąłem bramę chodź tu i... Tak, jest. Trzeba się zamknąć. Kurde, łamają klamkę. Mam taką klamkę łamliwą, co odpada. Jakby ktoś chciał przyjść do mnie kiedyś i by zobaczył, że jest zamknięte, niech się nie przejmuje. Tak naprawdę jest otwarte, bo klamka jest łamana. No, to nie jest klamka, to jest taki haczyk taki. Raczej. No, akutka. Kurzka nie jest do niczego jest tylko tak założona, żeby zaszpanować przed sąsiadami. Że mamy na technologię u siebie. To koniec tego czternastego, być może już odcinka. Jeszcze tylko, ale to w następnym wejściu, już naprawdę ostatnim. My name is kwas. Zakwas takie i inne bzdury usłyszycie tylko w podcaście Papa Zakwas Akwas kropka pl jestem już w domu, także czas na ostatnie, najostatniejsze już wejście tego wsioka 14 bodajże którykolwiek był on nie był to chyba właśnie w nim miałem kończyć konkurs ogłoszony parę odcinków temu na temat no, na temat nazwy WSIOK rozwinięcia tego akronimu jaki ta nazwa stanowi ale to chyba będzie dopiero w przyszłym odcinku kiedy on się okaże nie wiem kiedy ten się okaże też nie wiem aby nie było, trzeba kończyć ten konkurs. Kilka odpowiedzi jest, chyba nawet dwie aż. To dwie więcej niż się spodziewałem. Także, jakby ktoś jeszcze chciał, to ma już ostatnią okazję zamieścić szybko w którymkolwiek komentarzu, pod którymkolwiek odcinkiem i to jest wszystko jedno. Y, odpowiedź na pytanie. Odpowiedź, czyli propozycję rozwinięcia akronimów SIOK, co te poszczególne literki mogą znaczyć i, i czekać na rozwiązanie które powinno nastąpić w przyszłym odcinku w trakcie właściwie chyba tego przyszłego odcinka a ja się już żegnam z Wami na dzisiaj, z Tobą Cię żegnam i z Tobą i z Tobą i tak teraz będę wymieniać wszystkich tych pięciu słuchaczy, których mam eee... tak, to cześć żeby nie przedłużać